Cześć moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie Mam nadzieję, że u was wszystko w porządku Że macie świetny humor, że świetnie się czujecie I macie chęć posłuchać czegoś po polsku Oczywiście, że macie chęć W przeciwnym razie nie byłoby sensu Słuchać podcastu realpolish.pl, prawda? Kochani, dla tych, którzy są tutaj Po raz pierwszy Przedstawię się, ja mam na imię Piotr. Słuchacie podcastu realpolish.pl, który przygotowuję już od wielu lat i wciąż ma świetną zabawę. Naprawdę bardzo lubię to robić. Myślę, że to dlatego, że dostaję od Was mnóstwo sygnałów, że podobają się wam podcasty. Na przykład dostałem takie nagranie od Mariny. День добрый, Пётр. Мам на Марина. Мам 24 лет. И ясм из Беларуси, с Минску. Наперв, бы бым паденьковать за твои регулярные подкасты, которые не только помога мне учиться языка польского, а лев цёнчин спирую узнавать вели интересующих жечей. Кеда слухам твоих подкастов, прави за каждым разом иди до Википедии и читам математых, о которых мувиш. Moja babcia byłam Polką i często mówiła po polsku, kiedy ja byłam dzieckiem, ale kiedy dorastałem, niestety już nic nie pamiętam. I w marcu 2018 roku postanowiłam uczyć się języka polskiego, żeby nie stracić swojej życia. Twoje podcasty mnie bardzo pomogły w tej sprawie. Dziękuję bardzo. I życie Tobie dobrego zdrowia, szczęścia dla całej Twojej rodziny i inspiracji dla nowych, interesujących podcastów. papa. Pa. Wielkie dzięki, Marina. Bardzo mi miło, bardzo się cieszę, że lubisz podcasty. Cieszę się, że mogę pomagać Ci w nauce języka polskiego. Nasze korzenie, nasze pochodzenie to tylko jedna z wielu motywacji. Najważniejsze jest znaleźć tę swoją, tę swoją motywację I wiedzieć dlaczego uczymy się języka Po co tak właściwie poświęcamy temu czas To bardzo ważne Każdy musi znaleźć swoją motywację Jeśli chce nauczyć się języka Ponieważ to nie trwa tydzień, to nie trwa miesiąc Czasami to trwa kilka lat A tak naprawdę Nigdy, nigdy się nie kończy, więc motywacja jest bardzo, bardzo ważna. Marina dała nam jeszcze jedną świetną, doskonałą radę. Marina słucha podcastu, a potem czyta ten sam, na ten sam temat w Wikipedii. To jest wspaniały sposób nauki. Niektórzy nazywają to Narrow Topic Method, Coś takiego. W każdym razie chodzi tu o słuchanie i czytanie w pewnym wąskim zakresie tematycznym. ok? wąskim zakresie tematów. Jeśli słuchamy informacji na jakiś wąski temat, to jest duża szansa na to, że słowa będą się powtarzać, że zwroty będą się powtarzać. W ten sposób się uczymy, słuchamy na ten sam, sam temat z różnych punktów widzenia i poznajemy lepiej język. Tak jak Marina słucha podcastu, a potem czyta na ten sam temat w Wikipedii. To bardzo fajna metoda nauki. Dziękuję, yy, dziękuję Marinie za życzenia. Jest mi bardzo miło, że przysłałaś dla mnie nagranie. Pozdrawiam bardzo serdecznie Oczywiście czekam na kolejne nagrania Jeśli macie chęć zrobić mi przyjemność To już wiecie Co wystarczy zrobić Co dziś dla was przygotowałem mm, O czym dziś opowiem Pewnie już wiecie Bo zdradził to tytuł dzisiejszego podcastu Dziś opowiem trochę o bardzo ważnym człowieku W historii Polski Kilka osób prosiło mnie o to, żebym opowiedział o Józefie Piłsudskim. Myślę, że nie jest to łatwe zadanie. Właściwie to wydaje mi się to dość trudne. Józef Piłsudski, polityk bardzo ważny dla historii Polski, z którym wiąże się wiele faktów, dużo historii. Wiele osób uważa Józefa Piłsudskiego za bohatera narodowego. Ale co ciekawe, jest też wiele osób, które uważają go za wrogiego agenta i dyktatora. Jedni go kochają, a inni nienawidzą. Opowiadanie bardzo dokładnie o Józefie Piłsudskim na pewno zajęłoby za dużo czasu. Zresztą, ja nie jestem historykiem, musiałem się dobrze przygotować, musiałem dużo czytać żeby zrobić ten podcast kiedy szukałem materiałów na ten temat to znalazłem wiele filmów które trwają czasami godzinę a czasami nawet dwie godziny jest mnóstwo książek i artykułów na temat Piłsudskiego jedni opowiadają tylko dobrze o Piłsudskim a inni tylko źle jeszcze inni starają się być obiektywni Myślę, że to wszystko jest bardzo ciekawe dla osób, które naprawdę interesują się tym okresem historii Polski Myślę tu o okresie międzywojennym i o odzyskaniu niepodległości Jeśli chcecie pogłębić swoją wiedzę, to powinniście szukać materiałów na ten temat w internecie to na pewno wspaniały sposób na rozwijanie języka polskiego kochani wiele razy w różnych podcastach już opowiadałem wam jak to było z utratą niepodległości przez Polskę opowiadałem o zaborach o I wojnie światowej więc myślę, że mniej więcej wiecie o co chodzi Dziś na pewno znowu nie da się pominąć całego tła historycznego, ale postaram się to wszystko trochę uprościć. Zatem na pewno nie będzie to podcast, który opowiada całą prawdę o Piłsudskim. Tego nie da się zrobić w podcaście, tym bardziej ja nie potrafię tego zrobić, ale myślę, że nie o to tu chodzi, to nie jest podcast naukowy dla historyków. Postaram się opowiedzieć wam trochę ciekawostek, trochę rzeczy interesujących, bo wiele rzeczy jest dość ciekawych, wiele rzeczy, które mówi się o Piłsudskim i jego życiu nie jest do końca prawdziwych. Istnieje wiele mitów, które są powtarzane, są ludzie, którzy przedstawiają tylko w dobrym świetle Józefa Piłsudskiego Przedstawiać coś w dobrym świetle to znaczy mówić o kimś tylko dobre rzeczy okay? Pomijać rzeczy złe Opowiadać tylko o rzeczach pozytywnych Dobrze, zatem Kim był Józef Piłsudski? Urodził się niedaleko Wilna Równo 100 lat przed moimi urodzinami. Czyli w roku 1867. Oczywiście w tym czasie, w tym czasie Polska była pod zaborami, a Wilno było akurat pod zaborem rosyjskim. Czyli było to Imperium Rosji. Józef Piłsudski miał ośmioro rodzeństwa. Sam urodził się jako czwarty Czyli był dokładnie w środku Jego starszy brat Bronisław Razem z bratem Lenina Mieli zamiar zabić cara Aleksandra III Bardzo ciekawe, prawda? Bronisław został skazany za to na karę śmierci Którą zamieniono na zesłanie na Syberię Podczas procesu Okazało się, że Józef Piłsudski nieświadomie pomógł zamachowcom W efekcie został skazany na 5 lat zesłania na Syberię Józef Piłsudski miał wtedy 20 lat Podczas pobytu w więzieniu w Irkucku doszło do buntu więźniów był bunt więźniów i w czasie walk Piłsudski został pobity mm, I miał wielkiego pecha, bo stracił dwa przednie zęby To dlatego później mm, widzicie go na zdjęciach Że zawsze miał takie długie wąsy, które zakrywały mu usta Na pewno wiecie jak wyglądał Piłsudski Nosił duże wąsy Właśnie po to, żeby zakryć brak przednich zębów. Okay. Piłsudski jest na Syberii, ma 20 lat, mija 5 lat i po 5 latach Piłsudski wrócił do Wilna i wstąpił do Polskiej Partii Socjalistycznej, czyli w skrócie PPS. Piłsudski pracował w wydawnictwie był redaktorem naczelnym pisma Robotnik. W ten sposób Piłsudski walczył z Rosją i z Caratem. Miał 32 lata, gdy ożenił się z Marią Juszkiewiczową, która również należała do tej partii, należała do partii, Polskiej Partii Socjalistycznej. To jest dość ciekawa sprawa, bo Maria Juszkiewiczowa była ewangeliczką, a Piłsudski był katolikiem. I żeby zawrzeć małżeństwo, żeby ożenić się z Marią, Piłsudski musiał zmienić wyznanie z katolickiego na ewangelicko augsburskie Mówię, że to jest ciekawe, bo kościół katolicki... O tym nie bardzo chcę pamiętać. Zwykle ludzie, którzy zmieniają wyznanie z katolickiego na inne, piętnuje się w kościele katolickim. Piętnować to znaczy potępiać, potępia się. Zgodnie z prawem kościoła katolickiego odejście od wyznania katolickiego jest przestępstwem, jest zdradą. Okay, to tak, jakby zawodnik z jednej drużyny przeszedł do drugiej drużyny. Zdradza swoją drużynę. Oczywiście, dla mnie nie ma problemu, ale wydaje mi się to dosyć ciekawe. Rok po ślubie Piłsudski i jego żona zostali aresztowani przez władze carskie. Zostali zamknięci w więzieniu, w Cytadeli w Warszawie. Dziś można jeszcze zobaczyć. Mm, Pozostałości po Cytadeli. Jego żonę wypuszczono po 11 miesiącach, a Piłsudski siedział nadal w więzieniu i żeby zwrócić uwagę na siebie, rozpoczął strajk głodowy. Nie jadł przez dłuższy okres czasu, udawał też chorobę psychiczną i w rezultacie trafił do, trafił do, do szpitala. Z więzienia przewieziono go do, szpitalo, do szpitala i udało mu się uciec ze szpitala. Uciekł później do Francji i spotkał się ze swoją żoną we Francji. W 1904 roku na wschodzie Rosji wybucha wojna między. Rosją i Japonią Rosja jest naszym zaborcą Więc problemy Rosji Są nam Polakom na rękę Jeśli jest coś komuś na rękę To znaczy, że mu to pasuje Że to jest dobre dla niego Okej, okay? Oczywiście problemy Rosji były dobre dla Polski Zarówno Lewica, czyli partie socjalistyczne Na przykład PPS właśnie I Prawica, czyli partie nacjonalistyczne Na przykład Partia Narodowa Demokracja Partia Narodowa Demokracja Jej szefem był Roman Dmowski okay? Obie te partie widziały możliwość odzyskania w ten sposób niepodległości, a przynajmniej zaszkodzenia Rosji. Obie strony, lewica i prawica, uważają, że na wschodzie mogą powstać legiony, czyli jednostki mm, wojska polskiego, polskie jednostki wojskowe. Socjaliści uważali, że w Japonii mo może powstać polski oddział Żołnierzy, którzy na przykład zdezerterowali z armii carskiej Wiecie, że Polacy służyli w armii carskiej I mogli oni zdezerterować, uciec z tej armii I później wejść do armii polskiej okay? Do Legionów Polskich Natomiast Narodowa Endecja również chciała współpracować z Japończykami, ale trochę w inny sposób. Okay? Partie prawicowe chciały trochę inaczej współpracować, ale nie wdawajmy się teraz w szczegóły. Nie o to tu chodzi. Chodzi o to, że w rezultacie Piłsudski dotarł do Tokio i później współpracował z Japończykami. Polscy żołnierze pomagali Japończykom w walkach z Imperium Rosyjskim Co się dzieje później? Później Piłsudski wraca do Polski Teraz tak mówimy, ale pamiętacie Polska jest pod zaborami Polskie państwo nie istnieje Wraca na teren dawnej Polski Razem z Kazimierzem Sosnkowskim Piłsudski organizuje we Lwowie tajną organizację której zadaniem jest robić wszystko co możliwe Żeby walczyć z Rosją Żeby walczyć z Imperium Rosyjskim Między innymi Piłsudski organizuje Atak na pociąg To bardzo ciekawa historia Była to akcja pod Bezdanami Bezdany, tak? Nazywała się miejscowość pod Wilnem Niedaleko Wilna Piłsudski wraz ze swoimi ludźmi zdobył tam 200 tysięcy rubli. Zaatakował pociąg i można powiedzieć ukradł 200 tysięcy rubli. W tym czasie Piłsudski staje się coraz ważniejszą osobą w partii PPS. Jego pomysłem na odzyskanie niepodległości przez Polskę była walka z Rosją przy pomocy Austro-Węgier Naszego drugiego zaborcy Na terenie zaboru austro-węgierskiego Powstawały organizacje strzeleckie hmm. Nie było to wojsko To były organizacje, można powiedzieć, sportowe Ludzie tam strzelali sportowo Były to związki strzeleckie Piłsudski został komendantem głównym związków strzeleckich. Oczywiście sport był tylko przykrywką. W 1914 roku wybucha konflikt między Austro-Węgrami i Serbią i oczywiście wiecie, że to jest początek I wojny światowej. Władze austro-węgierskie pozwalają na formowanie jednostek wojskowych Złożonych z Polaków. Okay? Oni potrzebują więcej żołnierzy, więc zgadzają się na to, żeby Polacy zakładali jednostki wojskowe. I są to polskie legiony. Oczywiście nie mylcie tych legionów z legionami Dąbrowskiego, które powstały we Włoszech dużo, dużo wcześniej. Teraz powstają legiony polskie, które są dowodzone przez Austriaków. Piłsudski był brygadierem pierwszej brygady. Były trzy brygady. Dowódcą pierwszej był Piłsudski. Polskie legiony walczyły z armią rosyjską. Kiedy w Rosji wybuchła rewolucja, hmm, zaczęto wcielać legiony polskie do armii Austro-Węgier Większość żołnierzy polskich nie chciało Nie chciało przejść do wojsk austro-węgierskich I za to zostali oni zamknięci w obozach Legiony polskie przeformowano Powstały polnische Wehrmacht Czyli polskie siły zbrojne Oficerowie i żołnierze z polskich sił zbrojnych doczekali do 1918 roku i oni byli zaczątkiem wojska, wojska Polskiego. Ale co działo się z Józefem Piłsudskim w tym czasie? Pamiętacie, Józef Piłsudski był dowódcą pierwszej brygady, ale w 1916 roku zrezygnował z tej funkcji, aby pokazać swój sprzeciw Nieuznawania legionów polskich Za wojsko polskie walczące o niepodległość Chciał pokazać, że jest temu przeciwny Że nie będzie dowódcą takiego wojska Wielu żołnierzy polskich odeszło wtedy z wojska Niemcy i Austro-Węgry Obiecali nawet, że powstanie niepodległa Pol Polska Po to tylko, żeby Polacy chcieli walczyć Władze niemieckie i austro-węgierskie zezwoliły na powstanie tymczasowej Rady Stanu. To miał być zaczątek polskiego rządu. Józef Piłsudski wchodził w skład tymczasowej Rady Stanu i był odpowiedzialny za referat wojny. Za wojsko. Piłsudski wiedział, że Ententa wygra wojnę, że... W Rosji wybuchła rewolucja, dlatego właśnie polecił żołnierzom legionów Polskim, polskich, żeby nie przechodzili na stronę austro-węgierską. W 1917 roku rozpoczęły się aresztowania działaczy niepodległościowych. Józef Piłsudski został aresztowany razem z Kazimierzem Sosnkowskim Obaj zostali przewiezieni do Gda e, przez Gdańsk. Najpierw e, zawiezieni byli do Gdańska, a później do Magdeburga. Piłsudski był więziony w Magdeburgu przez półtora roku. Nie było to jednak więzienie bardzo ciężkie. Piłsudski mieszkał w drewnianym domu, mógł wychodzić, a nawet zwiedzać Magdeburg. Przywożono obiady z restauracji. Niemcy obchodzili się z Piłsudskim jak z prawdziwym generałem. I przychodzi rok 1918. W tym roku wybucha w Niemczech rewolucja. Niemcy bali się, że rewolucja bolszewicka i niemiecka połączą się. Dlatego pasowało im powstanie państwa polskiego. Był to jakby bufor między Rosją i Niemcami. Polska oddzielała rewolucję bolszewicką od Niemiec. Piłsudski został wypuszczony z Magdeburga na początku listopada 1918 roku. Razem z Sosnkowskim przejechał pociągiem na koszt rządu niemieckiego do Polski w Warszawie powitano Piłsudskiego to było wielkie przywitanie 10 listopada na dworcu w Warszawie wysiada Józef Piłsudski witany przez mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo Polaków być może pamiętacie, że 11 listopada 1918 roku jest symbolicznym dniem odzyskania przez Polskę niepodległości symbolicznym, bo przecież to nie stało się nagle. To był pewien proces polityczny. Ale 11 listopada podpisany został rozejm między Ententą a Cesarstwem Niemieckim i to kończyło I wojnę światową. Właśnie w tych dniach Polacy uświadomili sobie, że w pełni odzyskaliśmy niepodległość. Późniejszy premier polski mm, Moraczewski powiedział tak. Wolność, niepodległość, zjednoczenie, własne państwo na zawsze. Chaos to nic. Będzie dobrze. Wszystko będzie, bo jesteśmy wolni od pijawek, złodziei, rabusiów. Będziemy sami sobą rządzili. Cztery pokolenia nadaremno na tę chwilę czekały. Piąte doczekało. Ale wracajmy do Józefa Piłsudskiego. Polska odzyskała niepodległość i teraz musiały powstać wszystkie władze, cała struktura państwowa. Wyobrażacie sobie, co wtedy się działo? Jak różne siły, różne siły polityczne, różne partie Miały różne wizje, różne wizje przyszłej Polski, różne wizje przyszłej Polski walczyły ze sobą. Po pierwsze, coś trzeba było zrobić z wojskami niemieckimi, które były w tym czasie w Polsce. 11 listopada Józef Piłsudski został mianowany dowódcą Wojska Polskiego, a 14 listopada otrzymał całą władzę potrzebną do stworzenia rządu. Piłsudski zagwarantował wojskom niemieckim bezpieczny powrót do swojego kraju, do Niemiec, a potem zajął się tworzeniem rządu. Piłsudski ogłosił innym mocarstwom powstanie Republiki Polskiej, nowego niepodległego państwa. Jako premiera wyznaczył Ignacego Daszyńskiego, któremu nie udało się stworzyć rządu. Mówiłem wam, były wtedy wielkie tarcia polityczne. Dlatego Daszyński podał się do dymisji, a premierem został Ignacy Moraczewski, ten, którego cytowałem wcześniej. Mieliśmy już premiera. Józef Piłsudski wystawił w tym czasie dekret którym mianował się tymczasowym naczelnikiem państwa. Tymczasowy to znaczy chwilowy, na pewien czas. Naczelnik to oczywiście ktoś najważniejszy. Ktoś, kto stoi z przodu. Ktoś, kto stoi na czele. Na czele, czyli z przodu. Tymczasowy naczelnik państwa. Piłsudski miał być naczelnikiem Miał mieć największą władzę w Republice Polskiej Do momentu zwołania Sejmu I wybrania głowy państwa Nowego, najważniejszego człowieka w, w Polsce W lutym 1919 roku Sejm wybrał Piłsudskiego na urząd naczelnika państwa Już nie był tymczasowym naczelnikiem tylko Prawdziwym Naczelnikiem państwa Od tego momentu Piłsudski miał praktycznie Całą władzę w Polsce Był Zobaczcie był dowódcą Wojska Polskiego I był Naczelnikiem państwa W tym czasie Armia Czerwona Bolszewicy prowadzili działania Wojenne na terenie Ukrainy, Estonii, Białorusi Czyli na wschodzie Polski Piłsudski obawiał się Rosji bolszewickiej Jego zdaniem dobre dla Polski Byłoby powstanie samodzielnych państw narodowych Czyli Białorusi i Ukrainy na przykład Piłsudski uważał, że te państwa Byłyby formą muru Formą zapory przed Rosją bolszewicką W 1919 roku Piłsudski Zaatakował Rosję, zajął Wilno i to był początek wojny polsko-bolszewickiej. Polskie wojska początkowo posuwały się na wschód. W kwietniu 1920 roku Piłsudski przygotował atak na Kijów. Jego celem było zdobycie Kijowa i odbudowanie Ukrainy. Wojska polskie i ukraińskie weszły do Kijowa. Lenin i Armia Czerwona oczywiście przystąpili do kontrofensywy. Sowieci bardzo szybko zaczęli odzyskiwać teren. Polacy szybko wycofywali się na zachód. Armia Czerwona posuwała się w kierunku Warszawy. Wyobrażacie sobie na pewno, że w tym czasie Przeciwnicy polityczni Piłsudskiego atakowali go ze wszystkich stron. Wyprawa kijowska zakończyła się wielką klęską, a wojska bolszewickie były pod Warszawą. Wielu polityków krytykowało to, że Piłsudski zaatakował bolszewików. No i oczywiście nasze położenie było wtedy bardzo złe. Bolszewicy byli tuż pod Warszawą I wtedy nastąpił prawdziwy cud Tak dziś nazywamy to wydarzenie Cud nad Wisłą Cud, to znaczy coś cudownego Coś, co normalnie bez pomocy Boga nie jest możliwe Jasne? Rozumiecie? To jest właśnie cud Coś, co normalnie się nie zdarza Bitwa warszawska odbyła się w sierpniu 1920 roku. Oczywiście w okolicy Warszawy właśnie cudem udało się Piłsudskiemu i jego generałom wygrać z Armią Czerwoną. Na pamiątkę tego wydarzenia 15 sierpnia obchodzone jest święto Wojska Polskiego. I nazywamy ten dzień cud. Nad Wisłą. W 1921 roku Polska podpisała w efekcie z Rosją traktat pokojowy i to był koniec tej wojny. Ustalono granice na wschodzie i rozpoczął się proces pewnej stabilizacji. Widzicie, że Piłsudski ma ogromną władzę w, Polsk w Polsce. Oczywiście jego przeciwnicy polityczni obawiali się dyktatury Pił Piłsudskiego, dlatego w Konstytucji zapisano wiele ograniczeń dla prezydenta Polski. Opozycja spodziewała się, że Piłsudski zostanie wybrany prezydentem, dlatego nie chcieli, żeby miał Później pełną władzę I faktycznie byłaby to dyktatura I co zrobił wtedy Piłsudski? Piłsudski postanowił więc, że nie będzie kandydował na prezydenta w wyborach Powiedział, że prezydent będzie miał zbyt małą realną władzę A to go nie interesuje Piłsudski chciał mieć wszystko i w tym czasie prezydentem Polski został Gabriel Narutowicz, który wkrótce został zamordowany przez młodego zamachowca z prawicy. Polski prezydent od razu zostaje zamordowany. W tym momencie Piłsudski wycofał się z polityki. Musicie wiedzieć, że w międzyczasie mieliśmy kilku premierów a rządy wciąż się zmieniały To nie był łatwy czas Partie i ich przywódcy walczyli o władzę Piłsu Piłsudski miał wielu przeciwników Ale też miał swoich zwolenników Którzy kupili dla niego willę W Sulejówku pod Warszawą I tutaj Piłsudski zamieszkał Po wycofaniu się z polityki W Polsce wciąż zmieniały się rządy i wkrótce nastąpił kryzys polityczny. Dlatego wycofanie się Piłsudskiego z polityki nie trwało bardzo długo. Prawdopodobnie już od 1922 roku Piłsudski przygotowywał się do przejęcia władzy. W maju 1926 roku Piłsudski przy pomocy wspierającego go wojska przeprowadził zamach stanu i wprowadził rządy autorytarne. Podczas walk z wojskami rządowymi zginęło wtedy około 400 osób i rozpoczęły się tak zwane rządy sanacji. Piłsudski został generałem naczelnym oraz premierem Polski. Rozumiecie, zdobył władzę Nielegalnie zdobył władzę przez zamach stanu. Rządy sanacyjne to koniec demokracji w Polsce. System demokratyczny przegrał z dyktaturą. Piłsudski jako dyktator rządzi Polską aż do swojej śmierci w 1935 roku. Piłsudski uważał siebie za człowieka, który samodzielnie doprowadzi do dobrobytu w Polsce. Miał w swoich rękach władzę polityczną i wojskową. W 1930 roku wybucha kryzys i opozycja polityczna zaczyna się wzmacniać. Piłsudski walczy z opozycją, ale Niestety nie w sposób demokratyczny. W Twierdzy w Brześciu powstaje więzienie dla przeciwników Piłsudskiego. Bez nakazu sądu zostają aresztowani tam główni przeciwnicy dyktatora. Więźniowie byli głodzeni, bici i torturowani psychicznie. Powoli jego reżim traci na popularności. Aby utrzymać się przy władzy, zmieniana jest konstytucja, prowadzone są represje wobec przeciwników, prowadzony jest terror policyjny. Piłsudski umiera w 1935 roku. Pogrzeb Piłsudskiego to była wielka manifestacja jego kultu. Mówi się, że to była największa tego typu uroczystość. W Polsce, w całej historii Polski. Po śmierci Piłsudskiego wycięto, wycięto z jego ciała mózg i serce. Co ciekawe, Piłsudski sam chciał, żeby po jego śmierci wyjęto jego mózg i poddano go badaniom. Uważał, że jest człowiekiem genialnym. Dlatego myślał, że warto zobaczyć, jak wygląda jego Mózg Chciał, żeby naukowcy przebadali jego mózg Okazało się, że mózg marszałka Piłsudskiego nie różnił się niczym od mózgu przeciętnego człowieka Jeśli macie chęć, to wpiszcie do wyszukiwarki słowa mózg Józefa Piłsudskiego i zobaczycie na własne oczy jak on wyglądał sam mózg był przechowywany oczywiście, ale zginął i teraz nie wiemy gdzie się znajduje. Mówiłem już, że wyjęto również serce z ciała marszałka, to dlatego, że Piłsudski polecił, czyli kazał, żeby jego serce zostało pochowane na cmentarzu na Rozsie w Wilnie razem z jego Żołnierzami Razem z legionistami Do Wilna sprowadzono Prochy matki Piłsudskiego I pochowano ją na cmentarzu Na Rossie A rok później do tego grobu Włożono urnę z sercem Marszałka Przez rok ta urna z sercem Znajdowała się w jednym z kościołów W Wilnie Po śmierci Piłsudskiego władze utrzymują wojskowi i ta władza trwa aż do wybuchu II wojny światowej Jak sami widzicie Piłsudski jest postacią kontrowersyjną I niejednoznaczną Spróbuję opowiedzieć wam teraz Jakie poglądy na postać Piłsudskiego Mają teraz Polacy Ponieważ jak sami widzicie Nie jest to takie proste. Istnieją dwa główne nurty, dwa główne poglądy na temat piłsudskiego. Ludzie mają dwa różne zdania na jego temat. Po pierwsze, istnieje, istnieje grupa ludzi, którzy uważają piłsudskiego za bohatera i bardzo idealizują jego dokonania. Okay? Uważają, że Piłsudski był wspaniałym człowiekiem, wspaniałym politykiem I że wszystko, wszystko co robił było doskonałe Ci ludzie mówią, że Piłsudski stworzył legiony, a potem stworzył Polskę Pamiętacie, że Polska po 1918 roku była państwem demokratycznym Ludzie, którzy idealizują Piłsudskiego Mówią, że Polacy nie potrafili żyć w demokracji Że partie kłóciły się ze sobą mm, Dlatego było coraz gorzej Mówią, że Piłsudski chciał już odpocząć Przejść na emeryturę Zająć się swoją rodziną, ale nie mógł Dlaczego? Bo Polska upadała w Polsce działo się coraz gorzej, dlatego właśnie Piłsudski musiał coś zrobić, dlatego zrobił zamach stanu, dlatego wprowadził rządy autorytarne i starał się jak mógł najlepiej naprawić Polskę. Ta opinia, to myślenie, myślę, że jest najbardziej powszechne. Hmm. Dlaczego tak jest? Za moment wam opowiem. Ale jest też druga opcja To przeciwnicy Piłsudskiego Ci ludzie mówią, że Piłsudski był niemieckim agentem Że był finansowany przez Lenina Że szkodził Polsce Że zrobił zamach stanu Że wprowadził swoje rządy, żeby szkodzić Polsce Ten rodzaj myślenia jest dużo mniej popularny ale również bez problemu znajdziecie takie opinie w internecie. Znajdziecie artykuły mówiące o tym, że Piłsudski był agentem. Jednak tak jak mówiłem, większość Polaków uważa Piłsudskiego za wielkiego polityka, za wielkiego dowódcę wojskowego. Myślę, że może tak być dlatego, że Polacy po II wojnie światowej bardzo tęsknili za wolnością. Na pewno pamiętacie z historii, że Polska po wojnie była pod władzą komunistyczną, że Polska była de facto sterowana z Moskwy. W tym czasie ludzie wciąż pamiętali lata międzywojenne, czyli okres przed II wojną światową jako okres Wolności Dlatego ten okres był Idealizowany I dlatego też Postać Piłsudskiego Również była idealizowana I wciąż jest Idealizowana Komuniści oczywiście Walczyli z Piłsudskim A wszystko co jest złe Dla komunistów Było oczywiście dobre Dla Polski Dlatego Piłsudski był uwielbiany przez Polaków w czasie komunizmu Wszystko co złe zrobił Piłsudski było zapominane Albo tłumaczone tak, żeby ludzie myśleli, że w ten właśnie sposób Piłsudski musiał postąpić Myślę, że teraz bardziej rozumiecie jak to jest z Piłsudskim Oczywiście jak zwykle prawda jest gdzieś po środku. Piłsudski oczywiście nie wyobrażał sobie innego funkcjonowania niż władca absolutny. To okazało się niemożliwe i wtedy Piłsudski pozornie wycofał się z polityki. Ale były to tylko pozory. On nadal, nadal miał swoich ludzi w armii i wciąż był bardzo ważną postacią w życiu politycznym. Polacy wciąż uważają, że bez Piłsudskiego nasz naród nie umiałby korzystać z wolności. Oczywiście okres międzywojenny, dwudziestolecie międzywojenne były bardzo trudnym okresem, ale na pewno jestem pewny, że dalibyśmy radę w sposób demokratyczny. Jednak tak jak mówię, są ludzie, którzy uważają, że Polakami musi rządzić człowiek silny. Myślę, że dla niektórych współczesnym Piłsudskim jest Jarosław Kaczyński. Ale to już jest oczywiście temat na zupełnie inną historię. Wracając do Piłsudskiego. Owszem, był on człowiekiem niezłomnym. Niezłomny człowiek to taki, który nigdy się nie poddaje. Był wielkim patriotą. Był oddany Polsce pracował dla Polski to na pewno. Jednocześnie był megalomanem, czyli człowiekiem, który, który uważał się za kogoś wybitnego, niespotykanie zdolnego i mądrego. Nie cofał się również przed zbrodniami, możemy powiedzieć, że był człowiekiem niezwykle brutalnym. Więził swoich przeciwników w aresztach Niektórzy nie przeżyli tych aresztowań Zbrojnie przejął władzę Która przecież jemu się nie należała Pamiętacie Bitwę Warszawską Mówi się, że Piłsudski był jedynym dowódcą I to jego rozkazy zdecydowały o sukcesie w tej bitwie Nie jest to do końca prawda Piłsudski współpracował z generałem Rozwadowskim i na wielu rozkazach możemy zobaczyć podpis generała Rozwadowskiego, a nie Piłsudskiego. Co ciekawe, po przewrocie majowym, po przejęciu władzy Piłsudski rozkazał uwięzienie Rozwadowskiego. Rozwadowski był jego przeciwnikiem, ponieważ był za legalnym wtedy rządem Witosa i nie popierał Piłsudskiego. Piłsudski zaakceptował powstanie obozu w Berezie Kartuskiej. To bardzo smutna historia. Można powiedzieć, że był to pierwszy obóz koncentracyjny. Tak uważają niektórzy historycy. Otóż ten obóz działał przez pięć lat i w tym czasie w obozie zamknięto około trzech tysięcy ludzi. Jednorazowo przebywało tam około 500 osób. Byli to przeciwnicy polityczni rządów sanacji Ale również nacjonaliści ukraińscy Różne są dane na temat liczby ofiar Polskie dane podają 20 osób Dane ukraińskie nawet 200 osób Ten obóz na pewno nie jest tym, czym Piłsudski A zarazem my Polacy możemy się chwalić na postacie historyczne czasami nie patrzymy całościowo. Chcemy widzieć tylko część ich dokonań i nie widzieć tych innych rzeczy, które zrobili. Nie mówimy, ta rzecz jest dobra, to co zrobił jest dobre, ale tutaj popełnił błąd, to było złe. Istnieje takie pojęcie polityki, historycznej, czyli mówienia o historii takich rzeczy, które są wygodne e, politycznie w danym momencie. I tak samo jest z Józefem Piłsudskim teraz w Polsce. Kochani, zatem powoli zbliżamy się do końca naszej audycji. Mam nadzieję, że teraz trochę lepiej poznaliście tę postać. Wiecie trochę więcej o Józefie Piłsudskim, ale najważniejsze, że... Słuchając tej historii nauczyliście się trochę języka polskiego Nawet jeśli tego nie zauważyliście Nawet jeśli tego nie zauważyliście to podświadomie nauczyliście się trochę języka polskiego Właśnie na tym polega nauka Powoli, powoli w miarę słuchania uczymy się nowego języka Czy to nie jest wspaniała metoda? cudownie. Kochani, zatem pora już kończyć. Wielkie dzięki dla was wszystkich. Dzięki za to, że mnie wspieracie, dzięki za to, że jesteście. Bez was to wszystko nie miałoby sensu. Jesteście wspaniali. Czekam na kolejne nagrania od was. Wiem. Wiem, że to jest trudne. Wiem, że trzeba się przełamać. Wiem, że mówienie do mikrofonu nie jest łatwe. Wszystko to wiem. I dlatego tym bardziej was do tego Zachęcam, to jest jeden z kolejnych kroków. Dziś mówisz do mikrofodu, a jutro być może wygłosisz przemówienie po polsku. Od czegoś trzeba zacząć, prawda? Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się zdrowo, nie poddawajcie się. Jestem pewien, że dacie radę. Do usłyszenia następnym razem. Pa, pa.